Radio Zielonych Wiadomości. Dzień dobry Państwu, ponieważ mamy karkołomnie krótki czas na całą debatę, bo o 18.00 zaczyna się następna debata, to już zaczynamy, dobrze? Proszę bardzo o zajmowanie miejsc. Witam wszystkich w imieniu Zielonych Wiadomości, które siedzą na sali w osobach Beaty Nowak. Adam Ostolski zaraz się pojawi. Ja się nazywam Wojciech Kłosowski. Zanim oddam mikrofon Agnieszce Grzybek, która przedstawi naszych panelistów i będzie prowadziła dzisiejszą debatę, dwa słowa wprowadzenia. To jest pierwsza debata z cyklu planowanego przez Zielone Wiadomości. Zaplanowaliśmy tę debatę. Wiem, że dzisiaj nikt w to nie uwierzy, ale nie wiedzieliśmy wtedy, że w Japonii zdarzy się taka tragedia i wydawało nam się, że będzie tutaj spokojna rozmowa na temat ekonomicznej nieopłacalności energetyki jądrowej. Jak państwo pewnie wiecie, rząd ma zaplanowaną taką kampanię z zakłopotaniem, przytoczę jej nazwę, która dzisiaj brzmi jak czarny humor. Kampania się nazywa Bezpieczeństwo, które się opłaca. Myśmy myśleli, że będziemy dzisiaj przede wszystkim mówili o tej ewentualnej opłacalności i będziemy się do tego krytycznie odnosili, ale kontekst jest taki, że będziemy też mówili o bezpieczeństwie. Oddaję głos Agnieszce Grzybek, która przedstawi naszych panelistów i będzie moderowała dzisiejszą debatę. Dzień dobry, witam państwa serdecznie na debacie. Co nas grzeje? Energia, demokracja i przyszłość Polski. I pozwolę sobie przedstawić naszych panelistów. Witam serdecznie pana profesora Macieja Nowickiego. który jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju. Do lutego 2010 roku pan profesor był ministrem w rządzie Platformy Obywatelskiej, ministrem środowiska, ale również był między innymi wiceprzewodniczącym Komisji NZ do Spraw Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku, doradcą sekretarza generalnego organizacji ECD w Paryżu. W uznaniu swoich zasług i dokonań otrzymał tzw. ekologicznego Nobla, Następnie witam Ewę Harkiewicz, która jest interdyscyplinarną badaczką, ekolożką, dyrektorką Fundacji Ekologia i Sztuka imienia Tomka Byry, założycielką think tanku feministycznego, który przy tejże fundacji działa. I następnie witam Radka Gawlika. Ekologa, polityka, członka Zielonych 2004, jest laureatem nagrody pracy organicznej w dziedzinie ochrony środowiska imienia Wojciecha Dudki, a także nagrody Aszoki i jest prezesem Stowarzyszenia EkoUnia. Ja się nazywam Magnieszka Grzybek, reprezentuję Zielonych 2004 i poprowadzę dzisiejszą debatę. I pierwsze pytanie kieruję do pana profesora Nowickiego. Chciałam się zapytać, dlaczego rząd Donalda Tuska zdecydował się w ogóle na budowę elektrowni atomowych w Polsce? Dzień dobry państwu. Jesienią 2009 roku, wtedy kiedy zasiadałem jeszcze w Radzie Ministrów, była tylko jedna sprawa podniesiona na Radzie Ministrów dotycząca energii jądrowej, to znaczy powołanie biura pełnomocnika rządu do spraw energii jądrowej. To było tylko stwierdzenie, że taki pełnomocnik jest potrzebny, żeby zbadać możliwości wprowadzenia energii jądrowej do Polski. Neutralne to było wtedy. Przynajmniej tak to było przedstawiane, że pełnomocnik oceni, czy to się opłaca, czy to jest bezpieczne, gdzie to można ewentualnie gdzie zainstalować pierwszą elektrownię itd. Ale bez tego nakazu, że energia jądrowa musi być wprowadzona, a to on tylko ma wypełnić tą funkcję. Nie było to tak wtedy stawiane. Więc mój udział tylko był tego rodzaju. Natomiast pod, ja razem z Radkiem Gawlikiem w 90. roku, pod, ponieważ byłem wtedy wiceministrem, a potem ministrem środowiska też, to obaj walczyliśmy o to, żeby ta elektrownia w Żarnowcu, gdzie technologia była radziecka, pierwszej generacji, przestarzała, bardzo niebezpieczna, żeby nie doszła do skutku jej realizacja. Wtedy nam się to udało. W tej chwili z minuty na minutę właściwie zmienia się sytuacja w elektrowni japońskiej. Widać, jak ta sytuacja dramatycznie się zmienia. Natomiast właściwie w naszych mediach bardzo mocno akcentowane jest, że te elektrownie są bezpieczne. i W związku z tym pytanie doradka Gawlika. Czy my rzeczywiście możemy sobie pozwolić na lekceważenie argumentów związanych z bezpieczeństwem? Czy bezpieczeństwo nie ma racji bytu? Dziękuję bardzo. To jest pytanie, na które właściwie oglądając telewizję ostatnio cały czas otrzymujemy bardzo ciekawe odpowiedzi, bo to występują osoby z autorytetem, często utytułowane, przepraszam tu wszystkich obecnych profesorów, z tytułami profesorskimi i na tle płonących reaktorów, na które zrzucane są tony wody z helikopterów, bo już tam nie można podejść, więc rzuca się z wysokości z helikopterów, które się przetwarzają natychmiast w radioaktywną parę, wylatuje to do góry, część spływa radioaktywnie do morza, twierdzą, że to jest najbezpieczniejsza, prawda, technologia. E i tu to powiedział tak, no, jaki jest, każdy widzi, ale A pytanie dotyczy tej nowoczesnej technologii i to jest właśnie dosyć ciekawe, że, że tej nowoczesnej technologii trzeciej generacji plus, prawda? Bo, bo mówimy o takiej technologii, że to jest jakby taka trochę poprawiona generacja reaktorów trzecich, to, to, to jeszcze nie wiemy, dlatego że te dwa reaktory, które są budowane w tej chwili w świecie, o których wiemy, no, w miarę precyzyjnie, jeden we Francji, we, flama, we Flamanville, drugi w Oikiluoto w Finlandii, one ciągle nie powstały. Co więcej, powstają z olbrzymi, olbrzymimi bólami, prawda. Jeden i drugi są opóźnione. Jeden rozpoczęto w 2005, w drugi w 2007 roku. Ten w Finlandii miał powstać w ciągu właściwie chyba 3 czy 4 lat. Już jest opóźniony 3 lata i koszt jego wzrósł o 80%. Prawda? Jak miał kosztować 3 miliardy euro, to, to, to, to kosztuje 80% więcej. Więc co do bezpieczeństwa tej technologii, tak na dobrą sprawę no nie wiemy. Ma być to bezpieczniejsze generacja 3+, która tak na dobrą sprawę ma 20 lat, bo 20 lat koncern francusko-niemiecki Areva Siemens zabiegał o budowanie, więc prawdopodobnie na deskach projektantów musiało to stanąć jeszcze wcześniej. Czyli, czyli, czyli te reaktory to naprawdę nie są takie nowoczesne. I, i, I chcę to wyraźnie powiedzieć, że to nie jest tak, prawda, że wydarzył się Czernobyl i, i było wszystko później bezpiecznie oto teraz się jakiś przypadek wydarzył ze względu na tsunami, tylko mamy szereg, rocznie zdarza się około kilkuset incydentów, awarii, to różnie się tam eufemistycznie określa, no ale powiedzmy drobnych wydarzeń w tych elektrowniach jądrowych odbiegających od normy, ale z tego, Część, część, przynajmniej wydarzeń, mogę je tutaj, prawda, wymienić, nosi znamiona katastrof, które dobrze, że się skończyły, jak się skończyły, ale mogły się skończyć jakby pe pewną powtórką Czernobyla. To jest elektrownia jądrowa Pax. W 2003 roku stopienie jednej 1,1 prętów paliwowych, już wyprowadzonych poza, poza reaktor i ucieczka ludzi prawda, poza hale, gdzie pracowników, robotników, którzy to obrabiali, stopienie się tych prętów, chmura radioaktywna poszła, poszła w powietrze. To są awarie elektrowni Krymel koło Hamburga w latach 2007 i 2009 nad Łabą pożar i długotrwałe wyłączenie, wyłączenie reaktora i trudność właściwie przez ekspertów określenia, co się wydarzyło, prawda? Znaleziono tam opiłki żelaza pod kopułami bezpieczeństwa i w samych reaktorach. Była trudność wyjaśnienia w ogóle, skąd te opiłki pochodzą. Eksperci nie mogli się tutaj zgodzić. Były pożary w Hiszpanii, wycieki we Francji. No i słynna awaria też, o której mało kto wie, w, w, w elektrowni w Szwecji, prawda? gdzie na 22 sekundy wyłączy, wyłączyło się światło, prawda, na skutek zewnętrznego przepięcia. Padły generatory, które awaryjnie powinny zadziałać i powodować działanie obiegu chłodzenia. Dopiero technik prawda, przytomnie się zachował i uruchomił dwa generatory. Dzięki temu wznowiono chłodzenie prawda, i z ekipy, która sterowała tą elektrownią, pewnie, może tak powiem, skórka zeszła pomału. <śmiech> Ale to, jak to nazwano, to był lot po wówczas. I, I szereg takich wypadków, no, każe jednak patrzeć na tą technologię, że to jest technologia, która jednak podlega albo błędom ludzkim, albo zewnętrznym katastrofom i jest to technologia, bym powiedział, nie do końca przewidywalna i jednak bardzo ryzykowna. Jednak bardzo ryzykowna i różne zaklęcia, prawda, Śmieszne na tle teraz tych, tych płonących reaktorów w Japonii, że to jest najbezpieczniejsza proekologiczna technologia, no po prostu nie, nie powinny mieć miejsca. No one, są, one są bezczelne, właściwie wcis wciskają ludziom, lud ludziom nieprawdę. Pytanie do Ewy Harkiewicz: Jakie są rzeczywiste koszty społeczne, ekonomiczne, także dla środowiska yy, technologii jądrowych? Przyznam, że kiedy zaczęliśmy w ramach Partii Zieloni 2004 angażować się właśnie w wypracowanie naszego własnego stanowiska w sprawach energetyki atomowej, to jeszcze było przed tą katastrofą nuklearną, która ma w tej chwili miejsce w Japonii, czułam się w takiej trochę schizofrenicznej roli, dlatego że mieszkam 30 kilometrów od Warszawy, jedna z najbogatszych gmin w Polsce, Piaseczno, i co najmniej raz na dzień nie mam prądu. Bardzo mocno w tej, w tej debacie zaniżane są koszty budowy elektrowni atomowej. Na takim poziomie metodologicznym, to znaczy jak te koszty są liczone, w momencie kiedy zaczniemy to liczyć w rachunku ciągnionym, to znaczy i koszty budowy, i koszty eksploatacji, i koszty no, obsługi finansowej, to znaczy obsługi długu, który trzeba firmy czy państwo zaciąga na finansowanie tego typu inwestycji, to okazuje się, że energia atomowa wcale nie jest energią tańszą. Mamy cały szereg takich alternatywnych możliwości zabezpieczenia potrzeb energetycznych naszej gospodarki ludności w Polsce, które, są, które w sumie okazują się o wiele tańsze. I tutaj chciałam odesłać Państwa do bardzo ciekawego raportu na ten temat na stronie Fundacji Heinricha Bola o kalkulacji właśnie tych kosztów energii. Raporty rządowe zakładają procentowy wzrost zapotrzebowania na energię w sytuacji, kiedy od 2006 roku to u nas to zapotrzebowanie de facto się zmniejsza o 6%. W takich szacunkach, które słyszymy, mówi się o tym, że ta elektrownia będzie kosztować właśnie 28 miliardów złotych i tutaj dla porównania 8 miliardów wydaje się rocznie na emerytury, ponad 6 do 7 na ochronę zdrowia dla wszystkich Polaków. Więc to są koszty ogromnej społecznej skali. Część tych kosztów ma być finansowana przez firmy prywatne, tak zresztą zakłada polski rząd, natomiast spółka, która została stworzona do budowy pierwszej elektrowni atomowej przez PGE ma być, tak jak mówi nam rząd, w 49% ma być własnością publiczną, a w pozostałej części własnością prywatną, czyli banków i firm, które to będą budować, i firm zagranicznych, bo nie mamy takiej możliwości w Polsce. No i wiąże się to też z ubezpieczeniem kredytów i z faktycznie rosnącymi kosztami. Warto tu się odwołać do przypadku budowy bułgarskiej elektrowni Belene gdzie rozpoczętej Decyzja w 1981 roku, budowa rozpoczęta w 85 Zaprzestano jej. W 2002 roku wznowiono decyzję o budowie tej elektrowni. Koszt budowy oceniono wówczas na 2 miliardy euro. Przy czym w tej chwili rząd bułgarski ma zobowiązania w wysokości 10 miliardów euro. Różne firmy, które się angażowały w to wycofywały się. W tej chwili na placu boju został rosyjski projekt. Udział tej firmy budzi z kolei wątpliwości Unii Europejskiej. I praktycznie firma Skoda zbudowała reaktor, rząd bułgarski musi za to płacić. Może ponosić również koszty potencjalnie utraconych zysków prywatnych firm. Kolejne banki nie chciały ubezpieczać tych kredytów i bardzo jest realne, że taki sam scenariusz czeka nas w Polsce, gdzie ta budowa zostanie rozpoczęta, będą w nią wtopione kolejne koszty i to będzie kosztem rozwoju społecznego, wydatków na edukację, na ochronę zdrowia, na ochronę środowiska, na inwestycje proekologiczne, bo budżet państwa ma ograniczenia. Zasoby, więc coś jest zawsze za coś. Ale mówiąc o kosztach, nie można też mówić tylko o kosztach ekonomicznych. Myślę, że bardzo ważne jest też mówienie o tych kosztach w kategoriach społecznych. Jeśli spojrzymy na energię atomową od wydobycia surowców do zabezpieczenia odpadów, to wówczas te koszty są ogromne. Jedna z firm, która stara się o kontrakt na budowę pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, francuska Areva, ma koncesję i y, kopalnie uranu w Nigrze. Ludzie, którzy tam pracują, są uzależnieni zarówno od pracy, dochodów, mieszkania, dostępu do opieki zdrowotnej od firmy. Od bardzo wielu lat w Nigrze trwały protesty polityczne i powstańcze rebelie, które protestowały przeciwko udzielaniu koncesji na wydobycie uranu, firm, głównie firmom francuskim i chińskim. Kiedy w 2009 roku wszedł tam Greenpeace z takimi niezależnymi badaniami, okazało się, że promieniotwórczość jest przekroczona dziesięciokrotnie. Tam na początku tych inwestycji Arewa po prostu wykorzystywała odpady do budowy dróg i domów. Ludzie chorują, ale ponieważ kontrolowany jest dostęp do opieki zdrowotnej i informacje na temat stanu zdrowia, to tak jak to bywa w bardzo nierównym stosunku sił między ludźmi a potężną firmą czy państwem, wina jest przerzucana na nich. Nie chorują dlatego, że, nie chorują dlatego, że pracują w niebezpiecznych warunkach, ale chorują dlatego, że no, nie dbają o swoje zdrowie. I takie, cały czas toczy się właściwie tak, jak nazwała była jedna z przywódczyń protestów przeciwko rozwojowi wydobycia uranu w Nigrze. Nazwała to po prostu wojną z ludźmi. I o tych, o tych takich kosztach właściwie krew, krew na rękach wszystkich, którzy korzystają z tego, z tego uranu wydobywanego w, te, w ten sposób kosztem lokalnych społeczności. Kosztem ich przyszłości i podstaw do życia, bo wydobycie uranu wymaga dużej ilości wody dostęp do wody jest ograniczony w Nigrze i kopalnie wykorzystują to kosztem lokalnej ludności. Wszystkie właściwie zyski z tego spływają do centralnego rządu. To okazuje się, że ludność lokalna jest jedną wielką grupą przegraną i o tych kosztach my też musimy pamiętać. Jeśli Arewa wygra ten kontrakt, będziemy mieli paliwo z, z Nigru. Jeśli wygra inna firma, no wówczas podobne warunki produkcji uranu są we wszystkich kopalniach na świecie i o tym musimy pamiętać. Jest też prawa kosztów społecznych, lokalnych społeczności w Polsce. Polska elektrownia, pierwsza elektrownia atomowa będzie budowana przypuszczalnie w okolicach Żarnowca na Pomorzu, czyli w specjalnej strefie ekonomicznej. Oznacza to, że firmy będą mogły być zwolnione z podatków lokalnych i oznacza to przy większym zapotrzebowaniu na rozmaite inwestycje i usługi ze strony gospodarki regionalnej czy lokalnej, oznacza to utratę potencjalnych dochodów dla gmin i miast i wiemy, że to kończy się wówczas brakiem środków na zabezpieczenia ludzi. Skoro elektrownie atomowe mają nas w retoryce rządu zabezpieczyć przed kryzysem energetycznym i zapewnić większe bezpieczeństwo energetyczne, czy faktycznie dzięki elektrowniom, panie profesorze, te cele będzie można osiągnąć? Zanim przejdę do odpowiedzi na Pani pytanie, to chciałbym jeszcze dodać, mam dane, które podał Pan Profesor Graczyk, dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Łodzi, co do kosztów inwestycji poszczególnych rodzajów elektrowni. Tak jak tutaj wspomniano, koszty budowy elektrowni jądrowej to jest na obecny czas 4,5 do 5,4 miliony euro na megawatt elektrowni węglowej 1,7 milionów euro na megawat, Wiatrowe elektrownie 1,3 do 1,7 milionów euro na megawatt. Z tym, że tutaj możemy już czas pracy, czyli na megawattogodzinę, możemy sobie to przeliczyć, prawda? Mniej więcej to będzie wtedy równo. To, jeśli chodzi o koszty inwestycyjne, a koszty eksploatacyjne też nie są takie małe, bo wszyscy, którzy promują elektrownie jądrowe, mówią, uran jest bardzo tani, tam koło 130 dolarów za kilogram. Mówią tylko o koszcie paliwa. Natomiast nie mówią o kosztach eksploatacyjnych, a przecież zabezpieczenia, obsługa, energia własna, antyterrorystyczna, całe monitorowanie, to kosztuje i dane z amerykańskiej elektrowni po przeliczeniu na złotówki to są mniej więcej 150 zł na megawattogodzinę. A więc nie jest to mało. To tyle, jeśli chodzi o o te koszty, o których stale się mówi, że to jest najtańsza forma produkowania prądu elektrycznego. Natomiast w Polsce, w tej dyskusji, która się przetacza teraz, chciałbym, żeby ją sprowadzić do rzeczywistych wielkości. Często używa się takiego argumentu, że bez energii jądrowej po prostu będzie kryzys energetyczny. Ten kryzys energetyczny już nas koło roku 2015 bo będą musiały być wyłączane konwencjonalne bloki, które mają ponad 40 lat i dozór nie pozwoli, żeby pracowały dłużej. Musi być rekonstrukcja energetyki polskiej. I teraz ta rekonstrukcja musi się odbywać wielotorowo. I być może, że energia jądrowa też te 3000 MW będzie w tym miksie, nowym miksie energetycznym potrzebna. Ale trzeba to sprowadzić do właściwych proporcji. Ona może dać około 10% prądu w skali roku, pracując w podstawie. Czy to uzdrowi całą polską energetykę? Nie. I jeszcze jeden element jest tutaj. Polska energetyka, ponieważ jest oparta na węglu, jest niesłychanie ciężka. Ma bardzo dużo elektrowni w podstawie, natomiast piki energetyczne są bardzo trudne do pokrycia. Brakuje nam tej flexibility i tutaj potrzebne nam są z jednej strony elektrownie gazowe, lekkie elektrownie gazowe, które można w ciągu jednej minuty włączać, w ciągu kilku minut daje pełne obciążenie do sieci właśnie na te piki. Co jeszcze? mamy możliwość produkcji prądu z biomasy. I tu dochodzę do jednej bardzo ważnej rzeczy. Czy iść w kierunku wielkich, potężnych, pojedynczych inwestycji, czy też inwestycji rozproszonych po całym kraju. I tutaj piękne jest to małe, małe inwestycje, których tysiące mogą spowodować, właśnie suma ich może dać ten tę samą ilość energii, ale w sposób bezpieczny i jeżeli mówimy o bezpieczeństwie Polski, to z paliwem, które mamy na miejscu, na lokalnych rynkach i w sposób całkowicie bezpieczny możemy je wykorzystywać. Elektrociepłownie na biomasę, a również instalacje biogazowni, mogą przecież produkować prąd elektryczny. Elektrociepłownia na biomasę jest i tania, korzysta z lokalnego rynku paliwa, daje zatrudnienie bardzo wielu ludziom, daje dochód rolnikom. A co daje elektrownia jądrowa? Ile osób będzie ona zatrudniała po wybudowaniu? W tej chwili w Niemczech w sektorze odnawialnych źródeł energii pracuje 260 tysięcy osób. Więcej aniżeli w przemyśle samochodowym. My sobie nie zdajemy sprawy w Polsce, jak się zmienia świat wokół nas. W Niemczech w tej chwili w fotowoltaice jest zainstalowanych 16 tysięcy megawatów. 16 tysięcy megawatów na dachach ponad 500 tysięcy małych instalacji. W samej fotowoltaice w Niemczech zatrudnionych jest 80 tysięcy osób, ponad 10 tysięcy firm, małych firm lokalnych. To bardzo dobrze, dlatego że to jest technologia przyszłości. My mamy w Polsce 1,5 MW zainstalowanej mocy w instalacjach fotowoltaicznych. No, takie jest zapóźnienie Polski. Natomiast cały świat idzie w tym kierunku, którego my w ogóle nie widzimy. Widząc tylko jedno panaceum na nasze problemy energetyczne, to jest energia jądrowa. No, słuchając wypowiedzi fizyków jądrowych, niestety również pana profesora Turskiego, ja usłyszałem, najbezpieczniejsza technologia wytwarzania energii elektrycznej to jest energia jądrowa. Kropka. Otóż to jest całkowicie kłamstwo. Proszę bardzo, gdyby on powiedział w stosunku do wytwarzania z węgla, można by dyskutować, ale jeżeli postawił tu kropkę, to jest to kłamstwo. Czy ta technologia jądrowa jest bezpieczniejsza od technologii solarnej? A gdyby powiedział dalej... Ta technologia jest bezpieczniejsza, jeżeli mówimy o dużej skali inwestycji. Teraz ja pytam, a czy elektrownie gazowe są bezpieczniejsze czy mniej bezpieczne od jądrowej? Tego rodzaju dyskusja w tej chwili toczy się w mass mediach, i to jest zafałszowywanie rzeczywistości. Radio Zielonych Wiadomości.